Economics mixtapes. tapes Wyjechać noc w się Hejka wszystkim Nie Hejka to tak za trochę Witam wszystkich na nowym projekcie pod tytułem Ja mogę więcej. Wybierzcie tutaj swojego ulubionego bęgerka. No i co, więcej nie przedłużam. Zapraszam do wysłuchania nowego materiału, którego tworzyłem około A, miesiąc.